Lass uns miteinander den Psalm 112 lesen. Przeczytajmy wspólnie Psalm 112. Im Psalm 112. Aleluja! błogosławiony człowiek, który boi się Pana i ma upodobanie w Jego przykazaniach. Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dobrobyt i bogactwo są w Jego domu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Dla prawych wschodzi światłość w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Dobry człowiek lituje się i pożycza i prowadzi swoje sprawy rozważnie. Na pewno nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci. Nie będzie się bał złej nowiny. Jego serce jest stateczne. Ufa Panu. Jego serce jest umocnione. Nie będzie się bał, aż zobaczy pomstę nad swymi wrogami. Rozrzucił i dał ubogim. Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Jego róg będzie wywyższony w chwale. Niegodziwy, za Niegodziwy zobaczy to i rozgniewa się. Zgrzytnie zębami i uschnie. Pragnienie niegodziwych zginie. Wir Testament gelesen. Przeczytaliśmy Czy dzisiaj urywek Starego Testamentu. Das Alte Testament war die Botschaft Gottes an sein Volk Israel. Testament był bardziej y, dobrą nowiną Bożą skirowany do ludu izraelskiego. Erst in der Zeit hat sich Gott durch den an alle menschen gerichtet. Dopiero za czasów łaski Bóg zwrócił się do wszystkich ludzi. Ale heute besitzen wir Christen der Gnadenzeit das ganze Wort Gottes. Ale dzisiaj my, jako chrześcijanie czasu łaski, posiadamy całe Słowo Boże, Nowy i Stary Testament. Paweł napisał do Timoteusza, że wszelkie pisma zostały natchnione przez Boga. Timoteusz sam bardzo dobrze i dogłębnie poznał Stary Testament. Die Großmutter z tego względu, że już jego babcia i jego mama e, zabiegały o to, żeby on zapoznał się z treścią tych ksiąg. Glaubende menschen zunächst. Oni dwaj byli bardzo prostymi wierzącymi ludźmi. Menschen unter der haushaltung des gesetzes. Byli wierzącymi ludźmi, chociaż żyli w epoce e, zakonu. Aber wir sehen in der Geschichte Sie worden sind, die Mimo to widzimy przez historię, którą znamy ze Słowa Bożego, że wzrastali duchowo, co najmniej jest to widoczne w Tymoteuszu. Wir sehen Więc poznajemy tutaj przez to pewną zasadę, Gott ist von sich immer mehr zu zeigen. mianowicie to, że Bóg jest suwerenny i ma prawo, żeby w zależności od epoki do epoki, objawiać coraz więcej o sobie samym. Zu unterschiedlichen Zeiten hat Gott unterschiedliches gezeigt. Więc w różnych epokach historii ludzkości Bóg w różnym, można powiedzieć, w różnej mierze objawiał siebie samego. Hier in Psalm 112 haben wir eine gegenüberstellung. Tutaj w 112 psalmie widzimy, że Bóg przeciwstawia dwie rzeczy, pewne dwie rzeczy. Was wird gegenübergestellt? Co, jakie to są te dwie rzeczy? Świat gegenübergestellt der Gottesfürchtige in Vers 1 przeciwstawione sobie są po pierwsze pobożny człowiek ten godlosen in dem letzten Vers. Na przeciwko bezbożnym albo niego dziwym człowieku ostatni wiersz. Jeden Habt ihr die gleiche Verseinteilung? zehn Verse. Ja. In den Versen 2 bis 9 wird der ganze Segen beschrieben, den der Gottesfürchtige erlebt. Od drugiego Wiersza do dziewiątego opisany jest cały zakres Bogosławieństwa, który które otrzymuje i doświadcza bogobojny człowiek. Für den Gottlosen hat Gott nur einen Vers. Ale dla niegodziwego człowieka Bóg napisał tylko jeden Wiersz. Wir haben hier also eine gegenüberstellende Beschreibung. Więc mamy pewien e, taki opis tych dwóch osób przedstawionych sobie. Was ist ein Gottesfürchtiger? Kim jest człowiek bogobojny? Ein Gottesfürchtiger ist einer, der sich in Ehrfurcht vor Gott bewegt. Bogobojny człowiek jest człowiekiem, który z bojaźnią odnosi się do Boga. To nie jest taka niewolnicza bojaźń albo strach. To nie jest strach, który cechuje takiego człowieka. Nie, taki człowiek jest po prostu świadom wielkiej Wyniosłości Bożej, z którym ma do czynienia. Jest die, die Furcht aus. Dlaczego nie jest to bojaźń w sensie strachu, z tego względu, że pierwszy list Jana nam mówi, że prawdziwa miłość wypędza strach, usuwa strach? Der Gottlose jest ein Mann, der ohne Gott lebt. Jednak niegodziwy człowiek albo bezbożny jest człowiekiem żyjącym bez Boga. Kain ging vom angesicht Gottes hinweg. Widzimy to już w przypadku jednego z pierwszych ludzi, Kaina, który oddalił się, odszedł od oblicza Bożego. Die Schrift sagt von Esau, dass ein Gottloser war. Pismo też mówi o Ezawie, inny przykład, że był bezbożnym. Sind Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Są to więc ludźmi, ludźmi, którzy nie chcą mieć nic do czynienia z Bogiem. I też nie chcą mieć nic do czynienia z wszystkim tym, co Bóg o sobie objawiał i pokazał. Gottes Furcht heißt ja, eine Eigenschaft zu haben. Um, Bojażdżin Boża jest pewną cechą. Und dieser Mann. Dieser hat die eigene, eine andere Eigenschaft więc bogobojny człowiek posiada taką cechę ale i bezbożny człowiek posiada inną cechę Das ganz von Gott sein mianowicie to że chce żyć w zupełnym oddaleniu i separacji od Boga Skoro tu jest mowa o człowieku to, Wiemy, że dotyczy to zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Jeder ganz persönlich Każdy z osobna z nas może się tutaj wstawić w ten tekst. Dlaczego? Ponieważ relacja nasza do Boga jest zawsze bardzo osobistą relacją z Bogiem. Glaubende Menschen sind sicherlich solche, die sich durch Gottesfurcht auszeichnen. Więc wizjonerscy ludzie są takimi, którzy się cechują bojaźnią Bożą. Ten psalm soll uns motywieren, durch Gottesfurcht den Weg zu gehen. Więc ten psalm jest dla nas przewodzeniem, abyśmy z bojaźnią Bożą kroczyli naszą drogę wiary. Wir können aber als glaubend auch Gott loswandeln. Jednak jako wierzący możemy też, istnieje taka możliwość, żeby żyć życiem bezbożnym. Oznacza to, że wykonujemy naszą własną wolę. To znaczy podążamy za naszą starą naturą. Więc każdy z nas potrafi co nieco odkryć takie dążności w swoim da, sercu. Das eine ist eine ganz große Motivation. Więc jedna strona tego psalmu jest dla nas pewną zachętą? Und das Bild von dem Gottlose ist eine ganz klare Warnung. Ale obraz tego człowieka niegodziwego jest dla nas ostrzeżeniem wyraźnym. Die Schrift sagt: Der Gottesfürchte ist glückselig. Pismo nas więc uczy, że Bogus że człowiek bogobojny jest błogosławiony. Każdy z nas chce być szczęśliwy. Dobrze wiecie, że ludzie tego świata gotów są wręcz zapłacić potężne sumy pieniędzy, aby doświadczyć jakiekolwiek szczęście. Kupują sobie um, jedną rozkoszę za drugą, ale doświadczają, że nie uspokaja to ich wewnętrzne pragnienia. Dlaczego? Bo serce ludzkie w jego pojemności w takim znaczeniu duchowym jest za zbyt wielkie. I rozkosze ludzkie nie potrafią wypełnić tą pojemność serca. Aber ein Gottesfürchtiger darf glückselig sein. Jednak słowo Boże mówi nam, że bogobojny człowiek doznaje szczęścia. Er findet Lebenserfüllung darin. Bogobojny człowiek, będąc bogobojnym, doświadcza wypełnienie swojego życia. Lizenz. den, den er lebt in einer Beziehung zu Gott. Niewar żyje w świadomej relacji do Boga. I z Bogiem. Die Menschen, die Abraham beobachteten, a sagen von ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Ludzie, którzy żyli za czasów Abrahama i obserwowali go, mówili o nim, że ty jesteś jak Książę Boży. <coughs> Dieser Gottesfürchtige ist also durch Gottesfurcht geprägt, aber auch durch eine zweite Seite, er hat gefallen einen gesetzten Gottes. Więc z jednej strony bógobojny człowiek cechuje się tym, że boi się Boga, ale z drugiej strony też inną rzeczą, mianowicie upodobanie ma w przykazaniach Bożych. Pierwszy wiersz. Es sind also zwei eigenschaften, die vorgestellt werden. Więc widzimy, tu są dwie cechy nam pokazane dotyczące takiej osoby. Sie bilden eine einheit. Ale ob, obie cechy tworzą pewną jedność. Denn wenn ich Gott fürchte, dann werde ich auch das alles fürchten, mit Ehrfurcht betrachten, was ihr gegeben hat. Dlaczego? Ponieważ jeśli... Mam bojaźń wobec Boga, będę okazywał automatycznie też bojaźń wobec wszystkiego, wszystkiego, co, co on powiedział, każdego jego słowa. I do tego szczęścia właśnie Duch Boży chce nas wprowadzić. Hier geht es also um gebote. Więc tu czytamy o przykazaniach. Wiemy, że Bóg Izraelowi dał dziesięć przykazań. A przykazania są pewnym są pewną, pewną, pewną określeniem woli, która jest jakby e, obowiązująca dla e, otrzymujących tej, tych przykazań. Wie kann man ihn gefallen haben an geboten? Jak można y, mieć pewne upodobanie w przykazaniach? Jak jest to możliwe? Przecież wiemy, że Izrael w całości nigdy nie zdołał y, trzymać się y, przykazań bożych. Es war ein was sie nicht tragen konnten. Ten zakon stał się dla nich jarzmem, którego nie byli w stanie unieść. Ale hier, dieser Mann, hat ale tu widzimy opisanego człowieka, który raduje się, ma upodobanie w tych przykazach. Jak to jest więc możliwe? Jako wierzący dokładnie wiemy, o co chodzi. Hatte eine zu Gott. Ten człowiek, tu opisany miał wewnętrzną relację z Bogiem. Er hat On znał coś takiego jak bogobojność wobec Boga. an i jako bogobojny człowiek akceptuje całe słowo Boże. angenommen On akceptuje też wyrok, który Bóg wypowiedział nad człowiekiem i akceptując ten wyrok pokutował przed Bogiem. Buße jest synny a pokuta oznacza zupełna odmiana usposobienia wewnątrz. Bei der Jeśli chodzi o pokuta, oznacza ona w sensie biblijnym to, że przyjmuje myśli Boże i całkowicie według nich się orientuje. Dieser hat auch ein Bekenntnis vor Gott. Ten e, mąż tu widocznie też e, wypowiedział pewne wyznanie przed Bogiem. Erst Johannes pierwszego 1 sagt: wenn wir unsere wyznajemy grzechy nasze, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, że nam je wybacza. 1. Jan 1. Jan 1. Jan 1. Jan Bekenntnis Jan 1. Jan Jan 1. Jan 1. Jan 1. nie wyznał, nie wyznawał ale wyznanie oparte jest oczywiście na Słowie Bożym, bo Słowo nam mówi, co mamy wyznać. Ale teraz w naszym tekście dochodzi tutaj trzecia cecha. Mianowicie wiara w łaskę Bożą. I jeśli człowiek te trzy rzeczy przestrzega, to wtedy Bóg daje nam nowe życie, tak czytamy w Ewangelii na 3 rozdział. I to nowe życie dopiero, które Bóg nam daje, ono jest w stanie radować się przykazaniem Bożym. Bo przez nowe narodziny, przez to nowe życie, otrzymuje zupełnie nowe motywy życia i takie dążności. Noe lebensinhalte, Um, otrzymujemy zupełnie nową treść naszego życia neue i mamy zupełnie nowe cele w naszym życiu. Skoro zakon było czymś, czego człowiek nie był w stanie dotrzymać w, peł w pełności, to w przeciwieństwie daran. do tego nowy człowiek, narodzony z Boga ma od Boga siło, daną siłę dotrzymać y, przykazania Bożego. Auch die haben neues Leben. Wiemy z Nowego Testamentu, że nawet i wierzący starotestamentowi otrzymali ostatecznie nowe życie. Natürlich czyli chciazieni nic das leben überfluss nie nie poznali życie w całej e, jego, e, można powiedzieć, obfitości, tak jak my je poznaliśmy w czasie łaski. Ma 15, 4, Ale przeczytajmy z Jeremiasza, 15 rozdział. schönes W 16 wierszu znajdujemy bardzo miły przykład, widzimy to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 Er spricht von den Worten Gottes, mówi o słowach Bożych, er hatte sie gegessen. i opisuje sie gegessen. jakoby je zjadł. Wir że nie chcemy słuchać tylko naszymi uszami, sondern noch mehr mit unserem Herzen. Ale bardziej też naszymi sercami. I das sehen wir in diesem bildhaften Ausdruck. ich habe dein Wort gegessen. I to właśnie e, znajduje się w tym takim obrazowym opisie, że zjadłem Twoje słowa. Jeremia hat die worte sich zu eigen gemacht. Oznacza to, że Jeremiasz jakby przywłaszczył sobie Słowa Boże. I dalej mówi, że te słowa stały się dla mnie weselem i radością. Genau das, was wir Psalm 112, vers 1 gefunden. A to jest dokładnie to, co czytaliśmy w naszym psalmie war also ein gläubiger mensch, więc to był wierzący człowiek gläubige empfinden freude am Bord goty i prawdziwy wierzący człowiek odczuwa radość z zsłowo Bożego Vorhin beim Kaffee trinken haben wir auch von einer Jungbekehrten gehört. Przed chwilą kiedy e, mogliśmy zjść ciasto i pić wspólnie kawę usłyszeliśmy o pewnej młodej osobie, która przyszła do Panawyjli And Wcześniej ta woda osoba, zajewa interes się zupełnie innymi rzeczami. sie sich am Wort Gottes. ona raduje się słowem Bożym. Noch ein Gedanke zu Jeremia 15 vers 16. Istte jeden um do odnośnie Jeremiasza 15 rozdział 16 wiersz. I er begründet ten denn ich bin nach deinem um, Namen genannt. Można powiedzieć jakby um, daje powód na to taki, że nazwany jest imieniem i pana dlaczego jeremiasz doznawał radości bo miał wewnętrzną relację z bogiem do tego dodam z pierwszego listu do koryntian drugi rozdział pierwszy wiersz.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 Duch bowiem bada wszystko nawet głębokości Boga. Welch ein gewaltiges Geheimnis. Jakie to, jaka to jest wielka tajemnica? Die natürliche Menschen können so intelligent sein, wie sie wollen. Człowiek e, nie nowonarodzony może być inteligentny jak bardzo tkowce? Sie kommen an gewisse Dinge nicht heran. Ale jeśli chodzi o duchowe sprawy nie pojuuje. Aber Glaubende verstehen mit dem Herzen, ale wierzący ludzie pojmują serce. Der Geist Gottes macht es lebendig. Duch Boży im to jakby um, no, urzeczywistnia i potwierdza. Und dieser Geist Gottes erforscht auch die tiefen Gottes. I Duch Boży, który nam te sprawy jakby wyjaśnia, on jest ten, który pojmuje głębokości Boże. On je rozumuje i nam przekazuje. In dem Leben Jesus auch so, nicht? Tak samo było w życiu Pana Jezusa. Er sagt dein Gesetz ist im innern meines herzens. Czytam, 40, że twój zakon, prawo jest wewnątrz Freude am Wort Gottes zu haben, heißt nicht nur, das sind interessante Gedanken. Jednak pamiętajcie o tym, że radość słowa Bożego nie oznacza tylko odkrywanie interesujących nowych myśli, sondern das bedeutet gleichzeitig auch bereit sein, das praktisch umzusetzen. Jednak Radość oznacza też chęć, aby urzeczywistniać te myśli, które odkrywamy. Bo nigdy nie doznasz radości ze Słowa Bożego, jeśli nie będziesz gotów to, co poznajesz, urzeczywistniać. Więc pierwszy wiersz zachęca nas kontynuować naszą drogę w bojaźni Bożej. Er sagt dir, du wirst dabei glücklich sein. Und diese Gottesfurcht ist immer gepaart mit der Unterordnung unter den Bilden Gottes. Und dann haben wir gesagt, kommen Segnungen. Widzieliśmy dalej, dass Genki takemu postępowaniu doświadczamy błogosławieństwa. Es kommen Auswirkungen, die Gottes nach sich zieht. Doświadczamy skutki bogobojności. Und jetzt ist es hochinteressant, was als erstes kommt. I bardzo ciekawe jest czytać teraz w naszym tekście, jaki jest pierwszy taki skutek. Was kontynacji Jesus. Jaki jest pierwszy? Wcieloność świata. Ja. Eee uh, list in der dunkelha dicht in der Dunkelheit. das ist in Vers 4, ne? Da ist doch wieder aufwartend. Nein, ich hatte noch einen anderen Gedanke. Wir müssen ihn noch nicht in Vers 2. Dritter Vers, es geht überhaupt nicht mehr um den Mann. Ist euch das aufgefallen beim Lesen? Soważyliście to? Das gemacht. Da ist szczegół. Wenn ich uh, einen Text zu dem Thema hätte schreiben müssen hätte ich es umgekehrt gemacht. Ich ja napisał moje myśli na temat tego z tej sprawy zrobiłbym to w odwrotnej kolejności. Ich hätte über den Segen, den der Mann bekommt gesprochen Piałbym najpierw o ołogosławieństwie, który otrzymuje ten mąż ten złowiek. Der Geist Gottes tut es hier nicht ale Duch Boże tego nie czyni. sondern er macht einen Sprung nie w tym wierszu drugim robi jakby taki przeskok w inne miejsce es geht um die Nachkommen Des Mówi o potomstwie tego bogobojnego człowieka. Hier Thomas und Sie ihre Kinder. Są tu na przykład Tomasz i Ewa. Miłują swoje dzieci. Sie machen alles für die dzieci robią. Ich jest tylko als Beispiel jetzt mal przykład. Oni są teraz tylko przykładem. To jest ja das Bestreben aller Eltern. To jest przecież celem wszystkich rodziców. Gut gehen. Naszym dzieciom ma się wieść dobrze. Sie als gott und ein Naszym Leben celem jest, aby samodzielnie kiedyś służyli Bogu i e, doznali obfitość błogosławieństwa. I ciekawe jest to, że najpierw przed jego błogosławieństwem przedstawione jest, przedstawione jest to potomstwo eine Generation. Die Mutter steht nachts auf, wenn der Junge weint. Wie dobrze, że kiedy e, die, dziecko w nocy płacze, mama wstaje. Der Vater macht sich krumm, damit genug Geld zu Hause ist. Ojciec się trudzi, aby e, zarabiać wystarczająco pieniędzy. Aber hier geht es um ein glückliches Leben. Ale tutaj opisane jest szczęśliwe życie. Ein Leben, was im Lichte der Ewigkeit seine seine, seine Berechtigung hat sein. Sind ja życie, które patrząc z perspektywy wieczności, będzie doceniane przez Boga. Już stary apostoł Jan, kiedy pisał jeden ze swoich ostatnich listów, napisał, że nie mam większej radości, jak tej, żeby widzieć, żeby widzieć że moje dzieci, to znaczy duchowe dzieci, chodzą w prawdzie. I dokładnie То i sigurado doch. Woher ich sind die Nachkommen gekennzeichnet? się to potomstwo. Sie werden mächtig sein im Land. Wenn po, będzie potężny na ziemi. Es gibt ja tolle Autos, ne? I na pewno e, świetne samochody dzisiaj, tak? Jetzt war bei uns in der Zeitung ein, ein Schulbus abgebildet, der hatte 25.000 PS. Ostatnio u nas w takiej gazecie lokalnej zrobili zdjęcie autobusu e, e, takiego lokalnego, który miał 25 tysięcy koni. Więc miał on moc niewyobrażalną. Gottes Wort sagt hier, von den Nachkommen, Gottes A tutaj Bóg mówi o potomstwie tego e, bogobojnego, Land. że będą potężni w, na ziemi. Gottesfurcht hat also eine Auswirkung auf die nächste Generation. Winzbogobojność jakby ma wpływ na kolejne potomstwo. Und die Gottesfurcht gibt der nächsten Generation eine Kraftfülle. A bogobojność, prawdziwa Bogobojność daje potomstwu prawdziwą siłę i moc. Gesundes Glaubensgut wird in Kraft verwirklicht. Bo prawdziwa wiara i dobro wiary rzeczywistnia się z mocą i siłą. Na, die nachkommenschaft wird sich im Lande aufhalten, das heißt hier in Israel. Pokolenie prawych będzie jakby um, trwało w ziemi, tu jest mowa o Izraelu. Sie kennen den Ort des Segens. Oni znają miejsce błogosławieństwa? Sie kennen Jeruzalem, da wo Gott mit seinem Volk zusammenkommen wollte. Znają Jeruzalem, miejsce w którym Bóg chciał zawsze spotykać się ze swoim ludem. Gehen Testament. I teraz zrobimy przeskok do Nowego Testamentu. Das land ist für uns, sind für uns bo dla nas ta Ziemia to nie jest jakiś ziemski kraj, tylko jakby um, te miejsca niebiańskie. Wo die geistigen sind. Tam, gdzie są te duchowe błogosławieństwa. Da sind sie kraftvoll Hause tam jest ich jakby e, domostwo w mocy. Der zweite Aspekt ist das, dass das Geschlecht der aufrichtig gesegnet wird. Der drugie bogosławieństwo jest w drugim wierszu pokolenie prawych będzie błogosławione. Sie haben also etwas von Gott geschenkt bekommen. Więc otrzymali pewien prezent od Boga. Und da berühren sich diese beiden Punkte. Tutaj te dwie jakby się Auf der einen Seite ist der Segen, Epheser 1. Und sie kennen den Segen und verwirklichen ihn in Kraft. Je, wie, je, wie können wir kraftvoll sein? I z mocą. A jak moc? Indem wir lernen, die Kraft Gottes uns zu eigen zu machen. Ucząc się przywłaszczać sobie moc Bożą do naszego własnego życia. Do tego na przykład jest konieczne, abyśmy w codziennym życiu kroczyli w tej nowości życia, w nowym życiu. Sagt, dass wir gestorben sind, Skoro Bóg do nas mówi, że Twój stary człowiek umarł, glauben wir das Kindlich. to po prostu wierzymy temu Słowu. Wenn Gott uns sagt: ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes. Kiedy Bóg mówi: "Macie siłę Ducha Świętego und das befähigt uns in neues Leben zu wandern. I ta siła umożliwia nam chodzić w nowości życia, dann glauben wir das einfach. To po prostu wierzymyt. Wenn Gottes Wort sagt: "Meine Kraft wird in Schwheit vollbracht, Jeśli Bóg mówi, że moja siła objawia się w Waszej swobości, dann glauben wir das und lassen die Kraft Gottes in uns wirken. Immer wieder stützen wir uns auf das Wort, und glauben es. Und dann genießen wir die Segnungen Und dann ist auch Kraft für die bei uns. Und daje nam siłę Ein zusätzlicher Punkt ist im Vers 2 noch die aufrichtigen. wierszu jeszcze czytamy o mm, prawych albo o takich szczerych jest powiedziane w innych tłumaczeniach. Gottesfürchtige sind auch gleichzeitig durch Aufrichtigkeit gekennzeichnet. Dlaczego? ponieważ Bogobojni ludzie cechują się też taką szczerością. Sie sehen sich aufrichtig in dem Licht vor Gott stoją w światłości Bożej, nie wstydząc się niczego, Są innerlich und äußerlich sein für Gott. Są, przed Bogiem, są przeźroczyści przed Bogiem, Sie jeden gedanken gefangen unter den des Christus nach 2. 10. Tak jak list do nam mówi, podporządkują wszelką własną myśl pod posłuszeństwo Chrystusowa. In Leben des Herrn Jesus wird gesagt Psalm 45 co do życia Pana Jezusa czytamy w Psamie 45, „Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches”. Że szczerość jest jakby, atka co jest zepter po polsku? Berło. Be, jest berem twojego królestwa. Szczerość. Schon ein Knabe gibt durch sein Verhalten zu erkennen, ob er aufrichtig ist oder nicht. Sagen die Sprüche. Um, przypowieści już mówią, że już młody mężczyzna, młody chłopak bardziej mówiąc rozpoznaje się po jego szczerości lub nieszczerości. Teraz przejdźmy do trzeciego wiersza tego psalmu. 112. Opuszcza teraz jakby te słowa mówiące o potomstwie i mówi dobrobyt i bogactwo są w jego domu. Dieser gottesfürchtige vermag etwas umzusetzen, bogobo bogobojny ma siłę, aby coś Der hat nicht nur Worte, On tylko jest pełen, pełny słów, sondern er kann etwas bewegen. coś zadziałać. Reichtum. Er genießt das, was Gott in seiner Souveränität den glaubenden gegeben hat. Cieszy się tym, co Bóg w swojej suwerenności podarował wierzącym. Er ist einfach von der Güte Gottes erfüllt. Jest wypełniony dobrocią Bożą. Er erlebt das nicht nur persönlich. Nie tylko osobiście tego doświadcza, sondern erlebt das mit seinen Kindern, mit denen er zusammen im Haus wohnt. Ale doświadcza to wspólnie z dziećmi, z którymi mieszka po jednym dachem. Die Kinder lernen, wie man die Macht Gottes einsetzt. I przez takie postępowanie codzienne Dzieci z rodziny uczą się, jak moc Boża się urze urzeczywistnia. Wie sie im Jak pokazuje się w domowych sprawach. Und wie man den auch i jak można się cieszyć tym bogactwem też wspólnie. Dann gibt's noch einen schönen Zusatz. pewien dodatek tutaj widzimy w trzecim wierszu. Seine Gerechtigkeit besteht Że Jego sprawiedliwość na wieki trwa. Dieser Mann hat eine Gerechtigkeit Die über das taki człowiek bogobojny otrzymuje od Boga sprawiedliwość która jakby sięga jeszcze poza czas jego życia poza jego grób testament przejdźmy do nowego testamentu jest przeczytamy rzymian trzeci rozdział 10. Trzeci rozdział, dziesiąty wiersz. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Also kein gerechte, sagt Więc Bóg mówi, że wśród ludzi nie ma ani jednego sprawiedliwego. A tu czytamy, że jest sprawiedliwość takiego człowieka trwa na wieki. Paulus erklärt das im, im Römerbrief weiter. Paweł nam wyjaśnia, jaki jest problem, w In Römer 3 Vers 21 geht es um göttliche Gerechtigkeit. pisze w 21. wierszu, że tu mowa jest o Bożej sprawiedliwości, also um eine die eine Więc ta sprawiedliwość, którą człowiek powinien po posiadać, nie jest sprawiedliwość ludzka, którą jakby nawet sąd ziemski jest w stanie ocenić. Wie zu was ist das jak można dostąpić takiej Bożej Sprawiedliwości? Jaki jest środek do otrzymania takiej Sprawiedliwości? Sagt 22. To nam mówi Rzymian 3,22. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa. Und was ist die Grundlage? A jako, jaki jest fundament? Vers 25, der Glaube an sein Blut. Der Jesus musste sein Blut geben, sein Leben geben. Und es ist die Gnade Gottes in Vers 24, die uns das schenkt. Und es ist die Gnade Gottes in Vers 24, die uns das schenkt. Völlig umsonst. Auf einer gerechten Grundlage ale czyni to na całkowicie, sprawiedli cał całkowicie sprawiedliwym podłożu. Schen seine Gerechtigkeit. Na takim podłożu Bóg każdemu daje teraz sprawiedliwość swoją. Teraz so wir dann Römer 5 Vers 1 finden. Mhm. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Także czytamy w liście do Rzymian 5 rozdziałe, że ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni em, przez wiarę, em, mamy pokój z Bogiem. Natürlich hatten die altestamentlichen Alte noch nicht den jeszcze listu do aber dennoch war ihre gerechtigkeit ewig. Jednak sprawiedliwość jako wieczna. Vers 4. Tu kommt er noch mal auf den aufrichtigen zurück? das o sprawiedliwym? Den aufrichtigen hatten wir ja schon in Vers 2 o tym, który też już jest w drugim wierszu. Da wurde es als das der aufrichtigen bezeichnet. da sind die viel die charakterisiert sind durch aufrichtigkeit. hier um, wszyscy, którzy, są, którzy się hier jest es der einzelne tu jest mowa o Den aufrichtigen geht licht auf in der finsternis. Dla prawych wschodzi światłość w ciemności. also ein glauben for us, hmm. der in von Gott sein Weg geht. Więc przed nami opisana tutaj jest wiara, która w zależności od Boga kroczy swoją drogą. Ja möchte aufrichtig den Willen Taki człowiek szczerze chce wykonywać wolę Bożą, von ale czyniąc to otoczony jest ciemnością. Das war damals so und das ist heute genau noch tak so. Boch der Tag jest i dzisiaj. Wiele są von Finsternis umgeben. Ściszy się z otoczeniem ciemnością. Was die Welt uns sagt, ist alles finsternis. Tods Schwertna mówi, to wszystko pochodzi ostatecznie z ciemności. Und die Welt insgesamt gesehen ist finsternis. Ich ich jego całości jest w ciemności. Aber hier dem aufrichtigen geht nicht auf in der finsternis. Alle, dem którzy są szczerzy, u nas jest powiedzenie prawy, prawi, tym Wschodzi światłość w Człowiek idący za Panem Jezusem na tej drodze wciąż na nowo otrzymuje światłość. Jetzt werden drei Charaktereigenschaften vorgestellt. W czwartym wierszu opisane są teraz trzy cechy charakterowe. Dieser wird als gnädig, barmherzig und gerecht bezeichnet. Taki, e, jest jako łaskawy, i Gnade hat etwas mit Gott und seiner Größe zu tun. Łaska e, odnosi się do Boga i jego die ist die unverdiente Liebe Gottes. jest niezasłużona dobroć Boża i miłość Boża. Und welch eine Freude ist es, für einen Glaubenden die Gnade Gottes zu erleben. Jaka to jest Radość dla wszy wszystkich wierzących otrzymać doznać łaskę Bożą. Bei der Bekehrung, die Gnade. Kiedy nawróciliśmy się, doświadczyliśmy zbawiającą łaskę. Die Gnade. w życiu doświadczamy zachowującą nas łaskę die Gnade. doświadczamy pouczającą nas łaskę. Die zurechtbringende Gnade. Doświadczamy też korygującą nas łaskę. die Gnade, die zum Ziel führt. Ale też waske, która nas zaprowadzi do celu. und das motiviert ihn auch Gottes anderen gegenüber an den wszystko co doświadczamy jako wierzący zachęca nas przekazać tą łaskę też innym die gnade Gottes rühmt sich wieder das Gesetz ponieważ łaska Boża chlubi się przeciwko zakonu. Barmherzigkeit ist das nächste następna sprawa jest tutaj nie Miłosier 1 ist die barmherzigkeit erschienen. Czytamy w Ewangelii Łukasza, że przez Pana Jezusa objawiła się serdeczne zmiłowanie Boże nad ludźmi. Inde personus Jan Jesus. Gott sah das ganze Elend, in dem wir Menschen waren. Bo Bóg widział nędze nas wszystkich ludzi, w których byliśmy und er sah auch das Elend, in das wir hineingingen. I widział też do jakiej nędzy zdążaliśmy. Und da ist er barmherzig I dlatego okazał swoją, swoje miłosierdzie. I kiedy ktoś doświadcza miłosierdzie, przekazuje ją chętnie i z motywacją innym. Die dritte eigenschaft ist gerecht. Trzecia cecha to, w czwartym wir to sprawiedliwość. Wenn wir Gott erlebt haben, Da möchten wir auch das tun, was richtig ist, nach kiedy, seinem Gedanken. Kiedy doświadczasz Boga w swoim życiu, to masz pragnienie czynić to, co jest jemu miłe w twoim osobistym życiu. Dann werden Wir von Herzen besorgt sein, das ganze Wort Gottes <coughs> zu verwirklichen. serca jesteśmy e, zabiegamy się o to, aby chętnie wykonywać wolę Bożą. Vers 5 Diontiwicz. Wird dieser Mann noch gepriesen? Wohl dem Mann, der gnädig ist und bleibt. Można powiedzieć, jest tak czczony człowiek taki, mówiący, mówiąc, dobry człowiek lituje się i pożycza. Hier haben wir also eine verknüpfung wieder zu Vers 4. To jest pewne powiązanie do czwartego wiersza. Und dann gibt wir etwas aus einer Fülle einem anderen. I taki człowiek teraz swojego doświadczenia przekazuje innym. Denn Jezus sagt, ist. das wird in Apostelgeschichte 20 zitiert, geben ist seliger als nehmen. Jezus powiedział, i to cytowane jest w Nowym Testamencie, że dawanie jest bardziej błogosławione niż e, o, o, otrzymywanie, albo odbieranie. Eine weitere ist, er wird seine Sache durchführen im Gericht. Dalej czytamy tu w piątym wierszu, i prowadzi swoje sprawy rozważnie. Co, o czym czytamy w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział? że wir den Jezus als Beispiel haben. Że Pan Jezus jest naszym przykładem. Der nicht widerschalt, leid nicht drohte, sondern sich dem übergab, der recht richtet. Że on, um, jak to jest powiedziane? Lesen. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział. Kiedy te wiersze, kiedy mu złożyczono? 23. Wiersz, który, gdy mu złożyczono, nie odpowiadał złożyczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Oznacza to, że naszą sprawę możemy zawsze pozostawić Bogu i wtedy doświadczymy, że Bóg się ujmuje naszą sprawą. Rächet nicht euch selbst geliebte sondern gebt traum dem zorn denn gott hat gesagt ich will wor äh, wo do nas nie mścicie się lecz dawajcie bogu äh, pole do działania i wtedy on będzie nas mścił also der Gottesfürchtige hatte den segen dass auch seine rechtssache von gott vertreten und siegerecht zum abschluss wegen burgo człowiek ma to błogosławieństwo że bóg się ujmuje uh, jego sprawą w 6 wird seine Sicherheit beschrieben. Ist er hat einen festen Standpunkt. Taki człowiek ma pewny punkt odniesienia albo pewne Wort. Wie sonst na słowie Bożym? Denn sie haben gefallen an Gottes Wort. Bo mają swoje upodobanie w słowie Bożym. Gottes Wort wird nie relativiert, a słowo Boże nigdy nie jest jakby um, re, relatywowane. Re, Dobrze mówię? Wird nie verändert, bleibt immer so wie es ist. E, nigdy się nie zmienia, zawsze zostaje takie, jakie jest. Und deshalb bangt dieser Mann auch nicht, der sich auf Gottes Wort stützt. dlatego taki człowiek nigdy się nie chwieje, opierając się na słowie Bożym. Eine weitere Segnung. Kolejne błogosławieństwo, zum ewigen andenken wird der gerechte sein. Sprawiedliwe na wieki pozostanie w pamięci. Die Geschichte hat viele Namen hervorgebracht. Historia ludzkości wywiodła na światłość <coughs> różne znane osobistości. Aber für den Glaubenden gelten diese Namen nicht. Ale dla wierzącego te nazwiska nie mają żadnego znaczenia. Das Gedenken des Gerechten ist zum Segen, sagt die Schrift. Słowo bardziej mówi, że pamięć o sprawiedliwym ona jest błogosławiona. Wir finden sie z.B. in Hebraja 11. Na przykład czytamy o takich pam pamiątkach w e, Hebrajczyków 11, gdzie wspominanych jest wielu wierzących. Hebraja 13. Hebrajczyków 13. Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigter. Dzisiaj czytamy: Wspominajcie na e, wodzu waszych, którzy głosili wam słowo. Wem ihr daran denken, ist er zum Segen. Michlonsottem staßt to dla nas błogosławieństwo. Zum ewigen Andenken wird der gerechte sein. Więc na wieki pozostanie w pamięci Wir Menschen mögen auch diese glaubenden vergessen. Być może ty, ja nawet o tych Aber Gott wird in seiner Souveränität dafür sorgen, dass das Gedächtnis nicht erlöscht. Ale Bóg w swej o to dba, aby ich pamięć nie albo wspomnienie o nich nie, nie się. In der Ewigkeit werden diese glaubenden strahlen. Wiaraty związanych w wieczności będzie jakby śniła, werden zeugen was die Gnade Gottes in ihrem Leben hervorgebracht hat. Będzie świadectwem tego, co łaska Boża zadawała w ich życiu. Eine weitere Säk 9, Kolejne bogosławienie stwór. Er wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Nie będzie się bał związówinę. Ile furchtami mają ludzie wokół nas? Ile strachu? Mają w sobie furcht den Arbeitsplatz zu verlieren, boją się utracić pracę, furcht vor wirtschaftlichen Einflüssen, boją się utracić majątek, furcht vielleicht auch vor einem Weltkrieg, boją się może kolejnej wojny, aber dieser Gottesfürchtige er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachrichten, bo nie boi się złej nowiny. der zittert nicht, wenn er zum Briefkasten geht und Die rausholt. Nie idzie drżąc do skrzynki pocztowej i odbiera pocztę. Er ist zuversichtlich, er stützt sich auf Gott und sein Wort. pełny ufności opiera się na słowie Bożym i na Bogu samym. Das wird dann noch durch eine weitere Segnung, im zweiten Teil des Verses unterstrichen. I to jest, jakby podkreślane kolejnym Bogosławienstwem w drugim wierszu. Druga powa. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Jego serce jest stateczne, ufa ufapane. My Herz ist ja manchmal sehr wankelmütig. Wiemy, nasze serca często jest chwiejne niż stateczne. Aber bei dem Gottesfürchtigen ist das nicht so. tak nie jest. Der vertraut auf Gott, ufa Bogu. Gott kann, sich, kann nicht lügen, nicht? Bóg nie może kłamać. Er steht zu seinem Wort. Bóg jest wierny swojemu słowu. Und deshalb hat er keine Schwankungen in seinem Herzen, sondern ist fest. I dlatego taki człowiek nie chwieje się, lecz jest uh, Er vertraut nicht auf sich selbst. Nie ufa sobie samym, Auf seine Erfahrungen. Nie ufa Auf seine Fähigkeiten. Swoim sondern er vertraut einfach auf Gott. Ale ufa po prostu Bogu. Vers 8 wird noch eine weitere Segnung gezeigt. Wierszu, uh, pokazane jest kolejne Dieser Mann wird befestigt taki człowiek jest umacniany. Ein strom der befestigung kommt von Gott auf ihn zu. Buk jakby zsyła umocnienie na niego. Das gibt ihm die Sicherheit. I to umocnienie, które nas cały czas utwierdza, daje nam pewność i stabilność. Es ist also hier nicht ein Ergebnis der eigenen Aktivität, więc stabilność w życiu duchowym nie jest nigdy owocem własnej aktywności, sondern ist das, was Gott in seinem mm. Herzen bewirkt Ale stabilność jest owocem działania Bożego w twoim i moim życiu. Dann haben wir ein, eine weitere Segnung, Das ist natürlich der Boden Israels. Das Kolleinebogoslawienis für bardziej dotyczy Izraela. der Israeler. mit genug mit genugtum auf seine bedränger sieht. Wiersz, aż zobaczy pomstem nad swymi wrogami My nie nicht darauf unsere gerichtet werden cieszymy się z tego że wrogowie nasi będą e, ukarani jednak Bóg uczy nas wierzących miłujcie wrogów waszych Tut wohl den, die euch dobrze tym którzy was nienawidzą Betet für sie Módlcie się za nimi Aber Israel ist auf einer anderen Ebene. Ale Israel stał na troszkę innej płaszczyźnie, co do takich spraw. I już W przeszłości tak było, że zawsze się cieszyli, kiedy niesprawiedliwy został son, sądem usunięty. Und auch nach der freuen, wenn der Ale wird. też i po czasie łaski będą się cieszyli z aktywnego sądzenia, mszczenia od strony bożej nad Niesprawiedliwymi. warten owszem cieszymy i się z tego i czekamy na to że Bóg będzie wszystko we wszystkim Christus wird herrschen wszystkie wszyscy wrogowie będą jako podnóżek stóp jego dann wird da alles Gott und Vater übergeben. Wtedy odda Bogu Ojcu damit Gott fürlich wird by Bóg był uwielbiony. Kolejne błogosławieństwo, taki człowiek e, daje ubogim, rozrzucił i dał ubogim. Er ist durch Gott unendlich reich geworden. Został bardzo wzbogacony przez Boga. Er selbst und auch seine Nachkommenschaft. On sam i jego potomstwo i dlatego teraz jest jakby zdolny aby też innym dać. Czyni przez to dobrze. gegenüber, besonders den Wobec wszystkich, szczególnie wobec dołowników wiary. Das A najlepsze, co taki człowiek może czynić, jest przekazywać słowo, Boże dalej. verlorener Sünder, zgubionych dusz. So ku zbudowaniu ludu bożego. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Den Gedanke hatten wir schon in Vers 3, To ist also w trzecim also wieder eine wiederholung. Jest to pewne powtórzenie und das ist einfach eine unterstreichung dieses gedankens. I kiedy Słowo Boże coś powtarza, oznacza to podkreślenie pewnej myśli und sehr schön in Verbindung mit dem Ausstreuen. Das Ausstreuen ist auch ein Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Denn das Ausstreuen ist in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Eine weitere Segnung in dem Leben dieses Gottesfürchtigen ist, sein Horn wird erhöht werden in Ehren. Kolejne błogosławieństwo takiego człowieka jest, że róg będzie jego wywyszony w chwale. Kiedy przypominamy sobie początek historii ludzkości, to ludzie postanowili zbudować wieżę, aby sobie uczynić imię. Dieser bis an die Wolken reichen. Ta wieża miała sięgać aż po chmury. Das war ein ausdruck des Hochmuts. To miał być wyraz py, pychy ludzkiej. I to ludzie chcieli uczynić. Hier er werden. Ale bogobojny człowiek nie wyższa siebie samego, on zostaje wynoszony. I to jeszcze dodatkowo. Gott hatte funkt. das Urteil in 1. Mose 11 über die Menschen gesprochen, die den Turm bauen zu Babel. Oni zbudowali tą wieżę, Bóg wy, powiedział swój wyrok. Aber dieser gottfürchtige wird von Gott geehrt werden. Ale ten bogobojny jest jakby czczony przez Boga i ta chwała będzie miała wieczną wartość. Więc widzieliśmy opisaną, opisaną jakby obfitość bogosławieństw, i one wszystkie jakby są um, owocem bogobojności und die gottesfurcht wird auch immer den segen nach sich ziehen a bogobojność zawsze pociąga za sobą błogosławieństwo das ist nicht eine sache der intelligenz to nie jest sprawa inteligencji sondern die ehrfurcht vor gott und dem was er gegeben hat alle bogobojność i wobec boga i temu co bóg dał on ist geopfer i teraz czytamy jeszcze na końcu dziesiąty wiersz. Ein to jest bardzo jaskrawy kontrast. Opisany jest człowiek, który nic nie chce mieć z Bogiem do czynienia i nie zna go. Der gottlos wird es sehen. Niegodziwy zobaczy to. Ja ganz genau nicht? Nasi sąsiedzi bardzo dokładnie nas analizują i wieśmy razem machen oni wiedzą dokładnie co robimy opwie zusammenkommen gottes wort zu hören. Czy spotykamy się aby czytać jego słowo opwie z tym gebet zusammenkommen spotykamy się aby się modlić opwie na gottes gedanken leben wollen das wissen die Czy żyjemy zgodnie z myślą bożą oni o tym wszystkim wiedzą u nas jest i tu jest dokładnie tak samo ci godlosen sehen das verhalten des gottesfürchtigen nie godziwi widzą e, życie e, Bogobojnych ludzi, ale widzą jeszcze więcej. Widzą też błogosławieństwo, które otrzymuje błogobojny człowiek. Wie uns um Jak wielu ludzi e, zazdrości nam błogosławieństwa, które mamy od Pana. Den Segen, die men, dem, Menschen haben. Błogosławieństwo, które posiadają wierzący ludzie. Sie sehen das. Oni to widzą dokładnie. Punkt dann ist der nächste Punkt sie ärgern sich ist derog względem gorsson sie war ja, doch ganz einfach gewesen to było bardzo proste z jedną raz ru da rumreißen müssen bei sich sie muss ja zmienić swoje własne życie God möchte sie ja nicht in diesem gottlosen zustand belassen nie chce żeby oni pozostali w takim bezbożnym stanie soll God möchte aus einem gottlosen auch einen gott fürchtigen machen buk chce też tych bezbożnych ludzi uczynić ludzi bogobojnych. Aber diese Menschen, die ärgern sich, ale ci ludzie wolą się gorszyć. Das żal. jest rzeczą, która dzieje się wewnątrz jest nic. To jest nic. To jest jest nic. To a nic. jest szczęśliwy. Prawda? Und der glücklich. A bogobojny człowiek zawsze jest jest er jest Dieser Ärger macht sich hörbar. oznacza to, że to zgorszenie jakby e, staje, jest słyszane wśród ludzi. Wenn einer mit den Zähnen knirscht, dann ist es Zgrzytanie zębów jest bardzo nieprzyjemny odgłos. On ma merkt richtig seinen od chwałni jest przez ten odgłos prawdziwy gniew danej osoby. To jest kolejny punkt Erfährt. Ale czytamy, że uschnie. Pascal wie von ihm Für ich ihn gelesen? Co gelesen. mnie o bogobojnym? Zm. Na przykład, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Seine ist jego potomstwo jest mocne. Sie sind reich. Są um, bogaci. A tu nie czytamy nie tylko o potomstwie. On nie czyta. On nie czyta. On nie czyta wszystko to co było dla niego istotne w świecie wszystko się załamuje wenn er die ziemi zamknie oczy niczego już nie będzie miał wie traurig der ausgang dieses smutne jest zakończenie tego psalmu ostatecznego. zeigt uns die dinge wie sie wirklich sind pokazuje nam sprawy takie jakie są das zeitliche gericht ist nie tylko ein zeitliches gericht sondern es geht nahtlos in das ewige gericht über bo wiemy, że sąd albo karcenie, które Bóg wykonuje nad człowiekiem już tu na tej ziemi, nie jest rzeczą, która się kończy, tylko ona, to, to, ta kara przechodzi w karę jakby wieczną, która będzie kończyła się z wiecznym sądem nad człowiekiem. To jest normalny pierwszy wiersz. Dlatego przeczytajmy jeszcze raz pierwszy wiersz. Bogosławiony człowiek, który boi się Pana. Der ma Gefallen hat an ge w jego przykazaniach. Freude. To jest zupełna radość. Für jeden erreichbar. Dla wszystkich. Wir wollen uns durch Dajmy się zachęcić przez jego słowo. Gottes w voranzugehen das ganze Wort so aby w Bogowojności właśnie takiej iść naszą drogą i trzymać się całego słowa. Przez to Radujemy Pana, wir ehren ihn, ee, chwalimy go, und wir selbst sind die glücklichsten. a sami jesteśmy najszczęśliwszy. A im poza tym pozostawimy ślady błogosławieństwa, które będą też dla potomstwa po nas.